Jest jedenasta. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Także rolnicy mają odczuć zmiany cen paliw. Obniżki powinniśmy zobaczyć na stacjach jutro. Kierowcy są pełni nadziei. Jeżeli spełnią się te obietnice, które tam gdzieś padły, to myślę, że będzie ok, chociaż i tak będzie trochę za drogo. Premier Izraela odblokował dostęp do bazyliki grobu pańskiego w Jerozolimie dla kardynała Pietra Barit pisty Pizabali. Stało się tak po światowej krytyce Benjamina Nataniachu. Pomoc potrzebującym przed świętami ma sens. Prezes Śląskiego Banku Żywności apeluje o wsparcie najuboższych. Dzielenie się ma być tym dobrym, ma być tym gestem wobec ludzi potrzebujących. Kierowcy pełni nadziei czekają na obniżenie cen paliw na stacjach. Obniżki mamy zobaczyć jutro. Mam taką nadzieję, bo oczekuje nam się daleka podróż. Jeżeli spełnią się te obietnice, które tam gdzieś padły, to myślę, że będzie OK, chociaż i tak będzie trochę za drogo. Coś tam słyszałem, że ma być taniej, tam coś złoty, coś, tak? Ale czy będzie? Zobaczymy. Paliwo ma być tańsze średnio o złotówkę i 20 groszy. Minister rolnictwa wskazywał, że obniżki cen paliw na stacjach powinni odczuć także rolnicy. Stefan Krajewski mówił o tym przed spotkaniem z unijnymi ministrami rolnictwa w Brukseli, gdzie jednym z tematów jest sytuacja w branży w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Rząd Polski prowadził zmiany, wprowadził obniżki cen paliwa ze względu na zmniejszenie VAT-u czy też obniżkę akcyzy. To też trafia do rolników, oczywiście ci, którzy są ryczałtowcami najbardziej odczują te zmiany, bo obniża im się VAT, bo jeśli jest ktoś na pełnym rozliczeniu vat to wtedy ten VAT odzyskuje. Profesor Marek Leszczyński wskazuje, że rządowy pakiet to rozwiązanie tymczasowe. Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie się przedłuży, istnieje zagrożenie poważniejszego kryzysu paliwowego, mówił ekonomista w Polskim Radiu 24. Co prawda ten pakiet do czerwca, ale nie wiadomo jak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o, o wojnę, o konflikt. Jeżeli ją się przedłuży, to grozi nam jakaś poważniejsza historia w postaci długotrwałego, być może kryzysu paliwowo-energetycznego. Zgodnie z rządowymi rozwiązaniami VAT ma zostać obniżony z 23 do 8%, a akcyza na paliwo do minimalnej stawki wynikającej z regulacji europejskich. Sypią się gromy na Izrael po zablokowaniu kardynałowi Pierabatiście Pizzabali wejścia do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Decyzje potępili politycy z Europy i Stanów Zjednoczonych. Spór dotyczy dostępu do jednego z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa w Wielkim Tygodniu. O szczegółach Wojciech Cegielski. Szczególnie głośny był głos amerykańskiego ambasadora w Izraelu Majka Hakabiego. To polityk od lat jednoznacznie proizraelski, związany ze środowiskami ewangelikalnymi i broniący żydowskiego osadnictwa na zachodnim brzegu. Tym razem nawet on uznał decyzję wobec kardynała Pizzabali za trudną do zrozumienia i uzasadnienia. To ważny sygnał, bo krytyka przyszła od człowieka uchodzącego za jednego z najbliższych sojuszników izraelskiej prawicy. Do krytyków dołączył też prezydent Francji Emmanuel Macron. Napisał, że sprawa wpisuje się w niepokojący wzrost naruszeń statusu miejsc świętych w Jerozolimie i zażądał swobody kultu dla wszystkich religii. Włochy poszły o krok dalej. Minister Spraw Zagranicznych Antonio Tajani zapowiedział wezwanie izraelskiego ambasadora, a premier Georgia Meloni uznała działania policji za obrazy wiernych i wolności religijnej. Pod naciskiem tych reakcji Benjamin Netanyahu cofnął zakaz, ale w swoim komunikacie nadal nie przeprosił. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Bazylika Grobu Pańskiego jest dla chrześcijan miejscem ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa. Kościoły podkreślają, że nawet wojna i restrykcje bezpieczeństwa nie powinny naruszać podstawowego prawa do modlitwy. Zbiórka to realna pomoc dla najuboższych, podkreśla prezes Śląskiego Banku Żywności. Banki Żywności rozpoczęły wielkanocne zbiórki. Dzięki nim pomóc można tysiącom osób w całym kraju, mówi Jan Szczęśniewski. Ta zbiórka jest niezwykle ważna dla tych ludzi, którzy są w potrzebie. Oni po prostu mają poczucie tego, że ktoś o nich pamięta. I że ta paczka większa albo mniejsza trafi do tych ludzi, którzy często z utęsknieniem patrzą na drzwi. A zebrane produkty zostaną przekazane za pośrednictwem sieci lokalnych organizacji pomocowych, współpracujących z bankami żywności. To są aktualności: jedynki. Narkotyki warte 4 miliony złotych przejęła gdańska policja. To m.in. 72 kg klefę dronu czy ponad kilogram kokainy. Podejrzani zostali aresztowani, a jeden trafił pod policyjny dozór. W sumie to trzech mężczyzn, którzy byli obserwowani przez funkcjonariuszy policji już od jakiegoś czasu. O poranku w praktyce przekonaliśmy się, jak wygląda zmiana czasu z zimowego na letni. Wstaliśmy wcześniej, niekoniecznie kładąc się o odpowiedniej porze. By przestawić zegar biologiczny, potrzeba od kilku do kilkunastu dni. Psycholog Adriana Sobol mówi, by w czasie adaptacji być dla siebie bardziej wyrozumiałym. Ten początek może być dla niektórych trochę trudny, bo może generować po prostu pewien rodzaj niewyspania, rozdrażnienia. Dlatego musimy starać się w w tych pierwszych tygodniach, może wziąć trochę mniej na siebie obowiązków, może trochę więcej spacerów. Zaletą zmiany czasu na letni jest dłuższy dzień i większa ilość naturalnego światła.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 W całym kraju pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami w centrum i na wschodzie, w zachodnich województwach, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem za to opady deszczu. Na termometrach od 4 stopni w górach i na zachodzie do 8 w centrum i na wschodzie. Chłodniej tylko na Podchalu tu 1 stopień. Ciśnienie spada na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskawi.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 Pani Maria na Facebooku, sekretne życie kur, jak intrygująco brzmi, zwłaszcza przed Wielkanocą. Czy kury wiedzą, jak ważne są ich jajka w okresie świątecznym? Pani Mario, no jak Pani sądzi, wiedzą? No ja myślę, że jednak nie, ale podobno kury wcale nie są tak głupie, jak się czasem wydali. No właśnie, o tej inteligencji kur w tej godzinie. Cztery jedynki na zegarze. Jak my w jedynce lubimy taką godzinę? Cztery pory roku. Słowa Bięczycka, program Pierwszy Polskiego Radia. Uśmiecham się także do Państwa wpisów, które pojawiły się na Facebooku, bo w tej godzinie rządzić będzie nie jajo. Jajo będzie jutro. Dzisiaj kury. pory roku. Pani Alicja, kurki skarżą się, że boso chodzą, jajka znoszą, daj mi panie, choć chodak, jak rozumiem, ale tutaj jeszcze jest dodatek, ale o swoim sekretnym życiu nic mi tutaj nie pieją. Z kolei pani Ewa donosi, że mam szczęśliwe kurki i koguciki, to mądre i pożyteczne ptaki. Co do pożyteczności nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Z tą mądrością to właśnie różne opinie krążą, więc już niebawem się od ekspertki dowiemy, o co chodzi. No i tutaj też pojawiły się zdjęcia Drodzy Państwo, różnych kur, kogutów, które Państwo mają, już wiem, że nasz słuchacz Pan Michał podobno ma ich sporo i tu się już zdjęcia pojawiają. No i bardzo dobrze, to o kurach już niebawem, a teraz to już będzie ostatnia podpowiedź w naszej zabawie. Dziś w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości już Państwo się zorientowali, że nie co, tylko kto postać jest ukryta. No właśnie, ale o kogo chodzi? którzy mówią, że to polska Wenecja. Dziś odwiedzamy duże miasto. Nie wiem, czy to jest serce Bydgoszczy. Dowiemy się oczywiście tego przez najbliższe trzy godziny. Skoro Bydgoszcz też wodą stoi, to będziemy teraz o tym opowiadać. Poznajemy metody, którymi posługiwali się nasi kryptododzy i tu też wykorzystujemy właśnie ciekawe elementy, nośniki interaktywne, chociażby modele maszyn, które można uruchomić, które nasi kryptododzy używali do walki z Enigmą. W Centrum Szyfrów Enigma upamiętniamy studentów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy złamali Szyfr Enigmy. Dlaczego tu? Ponieważ ta historia zaczęła się właśnie w Poznaniu i jesteśmy jedyną placówką w kraju, która tak szczegółowo prezentuje tę niezwykłą i niestety nadal mało znaną historię sukcesu polskich kryptologów. A tych matematyków kryptologów, tych ważnych, było trzech. O którego z nich chodzi? No powiem tak, w tej podpowiedzi jeszcze jednej wcześniejszej była jednoznaczna podpowiedź, o którego z nich może chodzić. No i nic więcej na razie Państwu nie powiem. Ach nie, no powiem, co jest nagrodą. Nagroda to Multicooker, Cook for Me i drodzy Państwo, zupa, ziemniaki, gołąbki, powidła, fasolka po brytońsku, a nawet bigos. Tak, tak, w tym urządzeniu, w takim specjalnym urządzeniu można przyrządzić to bardzo szybko, albo w 15, albo w 30 minut w zależności od potrawy. A ta nagroda warta jest prawie 1900 zł, a zatem proszę walczyć, proszę walczyć. Proszę wysyłać dobre odpowiedzi z pięknymi komentarzami 72 151. Rozwiązanie naszej zabawy jeszcze w tej godzinie oczywiście. Na no za moment kury u nas w studiu. Takie malutkie, ale zawsze kury. Z przeznaczenia w oczach twych że tak miało być Z wielkiej namiętności stworzę nas Zdreszczy już na samą myśl Że właśnie się spełniają sny Z chwil, gdy znów za szybko mija czas Z wielkich odkryć małych spraw Z myśli, że już skądś Cię znam I'm Ciebie tylko w głowie I to wystarczy mi Na prawdziwą wojnę Nie zamierzam iść Ciebie mam tylko się powstrzymywać. Drodzy Państwo, kurczaczków w studiu radiowym jedynki chyba jeszcze nie było. Psy były, koty i inne zwierzęta, ale kurczaczków jeszcze nie było. Dajmy im głos. No jak pięknie, jak pięknie. Nasz gość, już Państwo wiedzą, trzy kurczaczki, ale oczywiście nie tylko. To wszystko dzięki naszej ekspertce. Profesor Monika Łukasiewicz-Mierzejewska, doktor habilitowana, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt. W scenariuszu mam napisane plus kogut, ale kogut się nie dał, natomiast mamy trzy małe kurczaczki. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, dzień dobry. No był mały tutaj, mała zmiana nastąpiła, ale żywy organizm jest. Tak jest, to nawet trzy malutkie tak. Czy, ile one mają? No kurczaczki mają dosłownie cztery dni, to są akurat piszplaki. duży, To duże, ja myślałam, że więcej. Myślałam, że dniowe kurczaczki to będą mniejsze całkiem, to zależy, całkiem. To zależy oczywiście od generalnie rasy, można powiedzieć, bądź mieszańca. Natomiast no, te, te są też takimi kurczaczkami, które generalnie mogłyby kiedyś posłużyć... Na mięso, natomiast e, akurat no, te będą żyły sobie z człowiekiem. E, jest to taki materiał, e, który służy też poniekąd trochę do nauki, dla młodych e, przyszłości może naukowców, nie wiem, mm -hmm. generalnie dla przedszkolaków. Na terenie ZGiW mamy przedszkola i w tym roku dzieci poznają też e, rozwój zarodka, poznawały. Rozwój zarodka, czyli od samego początku e, praca Świetna z jajem lekcja. i wykluły się pisklęta. Teraz przez kilka dni opiekują się, więc muszą zmieniać tą pieluchę, karmić, poić, to myślę, że doglądać nie, dzióbki. Myślę, że już nie jedna mama i nie jeden tata zazdrości tym, którzy mają dzieci w takim przedszkolu, gdzie takie rzeczy można... Zapraszamy. Pani tutaj zrobiła taki dosyć ładny obrazek, który każdy z nas gra zna z ze świąt, wielkiej nocy, z własnego stołu albo na przykład właśnie z koszyczka wielkanocnego albo z, z pocztówek. Czyli taki e, koszyczek, który pani zrobiła tutaj ze ściereczki. Tak, żeby, nie żeby nie uciekły. I ta trójeczka kurczaczków sobie tak tutaj dzielnie i spokojnie. Jestem ciekawa, czy nie uciekną. Naprawdę są spokojne. Czy już wiadomo, czy to jest chłopak, czy dziewczyna? No niestety, na tym etapie jeszcze nie wiadomo, aczkolwiek już tej hierarchii ustalają Także, Czyli może tam jest jakiś kogut, tak? Być może, tak. Także na tym etapie jeszcze nie widać, ale myślę, że tam w przeciągu dosłownie dwóch, trzech tygodni już te grzebyczki będą się bardziej uwidaczniały, więc będzie widać, które jest bardziej kurką, które bardziej kogutką. Ale z kogutkiem są bardzo zainteresowane, widać Żół... chyba, już są trochę głodne. Żółciutkie, piękne, skrzydełka malutkie, ale już je oczywiście widać tutaj. Ten puszek jest taki przecudny, delikatny, żółty kolor. Dzisiaj zaprosiliśmy Panią, bo właśnie chcieliśmy... W towarzystwie kurczaczków porozmawiać o tym, no właśnie jak to jest z tym sekretem życiem kur. Co my tak naprawdę wiem. Czasem mówi się, że kury to takie mało bystre ptaki, na pewno pożyteczne, bo wiadomo jajo to jest bomba tak. witaminowa, to jest super food, a, a jak to jest z ich inteligencją? No, jeśli chodzi o inteligencję, to może ona nie polega na takim e, abstrakcyjnym myśleniu jak u człowieka, natomiast no, kury są bardzo bystre, one są bardzo spostrzegawcze, e, generalnie zwracają uwagę na e, otoczenie, czyli są silnie przystosowane do swojego środowiska, potrafią ustalać hierarchię. To jest też ten jeden z elementów, który pozwala im na przeżycie. Posługują się swoim wzrokiem, posługują się swoim słuchem. Jeśli chodzi o wzrok, bardzo dobrze czytają nas, ludzi. One potrafią świetnie zapamiętywać i to nie jest tak, że na czas bardzo krótki raczej mają tę pamięć długoterminową. No i generalnie uczą się przez doświadczenie i obserwacje, czyli troszkę tak jak my ludzie na samym początku, już troszeczkę się Uciekają rozgadają, troszkę. jak my na samym początku i, i troszkę jak nasze dzieci. Pani profesor, doty... mhm. A pani czy to prawda, że kury potrafią do siedmiu liczyć? czy potrafią do siedmiu liczyć? Potrafią liczyć, tak? Potrafią sobie e, tą wartość e, ocenić, czyli ile na przykład jest ich w stadzie i poszukiwać. No właśnie, e, poszukiwać. dlatego, dlatego powiedziałam, że do siedmiu, bo podobno tyle maksymalnie się może zdarzyć, tak? E, no gdzieś tam pewnie takie obserwacje się pojawiają, natomiast czy one są miarodajne dla e, wszystkich? Nie wiem, e, ponieważ jak obserwuję też e, tak z perspektywy te ozdobne rasy kur, no są takie, które wydają się być troszkę bardziej e, mądre i troszkę mniej e, spostrzegawcze to można powiedzieć, że no faktycznie ubojowców na przykład y, świetnie y, reagują. Nawet próbowaliśmy kiedyś robić jakieś testy lustra y, z tymi ptakami. Są bystre. Szybciej sobie potrafią zdjąć pewne y, dekoracje, które zostały im założone. Y, ale czy to siedem? Było takie pewne... To... Ale jeśli y, kura wie, że ma pięć małych, to ona tę piątkę ogarnia. Tak. tak, Będzie liczyć. Tak, Czyli tak. jednak potrafi. Czyli cudzego no ta... nie weźmie. Y, raczej nie, bo to jest jeszcze inna kwestia. Y, to liczenie to jest liczenie. Dwa to też, znowu mówię, to zależy od rasy i od sytuacji, bo są takie kury, którym się dorzuci potomstwa i one będą opiekowały się niezależnie, czy to są ich, czy nie. To są cechy osobnicze też. Ale z reguły faktycznie kura potrafi rozpoznawać, rozpoznaje też po dźwięku wydawanego, jest bardzo empatyczna w stosunku do swojego potomstwa, no bo jakby z założenia ona ma to potomstwo odchować, tak? czyli musi się z nimi komunikować. Komunikuje się już na zasadzie jaja, czyli ona siedząca, wydająca dźwięki i ten maluch Isklaczy mający w środku. przyszłości wyjść, on już się z nią komunikuje, więc to też się wykor wykorzystuje dzisiaj troszeczkę, kiedy mamy do czynienia z imprintami bo my ludzie coraz częściej wybieramy sobie również ptaka na swojego towarzysza i wtedy mamy zwierzę, które się wykluło. I jest uwarunkowane na człowieka i reaguje najpierw na jego dźwięk. Czyli jak wydamy ten dźwięk, to za tym dźwiękiem będzie biegł. Czy to prawda, że kura ma swoje miejsce na grzędzie, ona wie, które to jest miejsce, który to jest poziom, ona tam zawsze pójdzie i wie, kto się, która to sąsiadka jest po prawej i po lewej stronie? Zgadza się. Tak, jak najbardziej. Są bardzo spostrzegawcze no i hierarchiczne. Hierarchiczne to, co powiedzieliśmy. Czyli występuje tam hierarchia dziobania, siedzenia, <głos> e, ja jestem pierwsza, ty jesteś druga, ja jestem alfa, ty nie. Więc jasne, e, no, to jest czasami nawet okrutne u kur, trzeba przyznać, bo potrafią być w stosunku do siebie też bardzo... Dziobią się. Tak, złośliwe. Czasami nawet potrafią się okaleczać, ale no, na szczęście nie jest to też w takim stopniu inaczej. Jeśli to nie jest zbyt duże zagęszczenie, tak jak w przypadku jakiejś tam hodowli amatorskiej, to one sobie świetnie radzą i podstawią to ustalić i nie ma tego problemu, że prawda krew się będzie lała. Jako czyli, bardzo kr intensywnie. czyli krótko mówiąc, kury potrafią kochać, potrafią lubić i potrafią nie lubić. Tak. Zgadza się. I potrafią być złośliwe. Potrafią być złośliwe, ale generalnie to wszystko to jest tak zwane przetrwanie, czyli jeśli ja sobie na coś pozwolę więcej niż, no to, to wtedy cierpię, więc one muszą między sobą to ustalić, żeby tego problemu nie było. Nie? co to takiego piaskowe spa? Ha, piaskowe spa, to, to są takie um, piaskownice, a generalnie kura, zawsze mówimy, że wszystkie zwierzęta dzisiaj powinny mieć zachowany tak zwany dobrostan, czyli móc wykazywać swoje naturalne zachowania i jednym z nich jest właśnie ta kąpiel piaskowa czy kąpiel w piasku, połączona jeszcze ze słońcem. Czyli e, takie oczyszczanie swojej skóry, no w naturze to jest też oczyszczanie upierzenia z jakichś tam pasożytów, ale też można powiedzieć, że to jest troszkę jak taki peeling. Ten piasek przesypuje się przez te e, piórka, dotyka skóry. E, przy okazji oczywiście układa troszkę te piórka, troszkę je tam szlifuje, wygładza. E, więc to jest coś, co one bardzo uwielbiają. A poza tym też trzeba pamiętać, że ten piasek potrzebny jest im, do prawidłowego trawienia, ponieważ kura jednak musi mieć gdzieś te gastrolity dla swojego, w obecności swojego żołądka mięśniowego do rozcierania tej karmy, którą chcielibyśmy, żeby jadły bardziej naturalną, czyli ziarno, bo są ziarno jadem, a nie karmę przetworzoną, gdzie ma tylko zjeść Wykorzystać i oddać, e, ponieważ są to ptaki, no, jeśli mówimy o tych e, znowu ozdobnych, e, długo żyjące. No, niektóre kury potrafią żyć 15 lat. Są rekordistki, które potrafią żyć więcej. W 15 związku z lat. tym, Niezły jeśli wynik. my na samym początku im damy karmę, która jest przetworzona, no to gdzieś tam powodujemy ustecznianie e, tego układu pokarmowego. A Czyli dobre odżywianie. Ma, ma normalnie e, pobierać ziarno. Czyli dobre odżywianie i od razu się dłużej żyje. Jasne. Pani profesor, a biorąc pod uwagę taką zwykłą kurę, z których my najczęściej korzystamy w cudzysłowie, bo mamy jajka codziennie w lodówce i jajecznicę, czy jajko gotowane na śniadanko, mm -hmm. czy różni się, e, no właśnie, tą inteligencją, sposobem komunikowania te takie ozdobne, piękne, kolorowe kury i koguty w, w stosunku do tych takich najpospolitszych ras? Myślę, że Poniekąd tak, to znaczy zależy jeszcze co, jest, co ma pani na myśli mówiąc te pospolite rasy. Wszystkie ptaki, które gdzieś wychodzą, które żyją dłużej i nie są w obiektach zamkniętych korzystają z różnych bodźców. I jeśli te kury znają różne otoczenie, różne bodźce, no to one z automatu muszą się trochę uczyć e, tego przeżycia. Nie? I w cudzysłowie jeśli... są troszkę mądrzejsze. Tak, znaczy nie wiem, czy na tyle można powiedzieć, że są mądrzejsze, ile po prostu muszą być bardziej przystosowane do życia w tym środowisku. Bo jeśli mamy kurę, która wyszła na zewnątrz i nie jest w żadnej wolierze, to ona musi być cały czas czujna, czy ją coś nie zaatakuje z góry patrz, jakiś mhm. drapieżnik, czy coś nie przybędzie naziemnego, czy kot, nie wiem, list, cokolwiek, ona musi być ciągle czujna, żeby przeżyć i żeby przeżyło również jej potomstwo. W związku z powyższym, no, te ptaki mają już za sobą jakiś bagaż doświadczenia, tak? Czyli lepiej mówić zamiast w cudzysłowie inteligencja, to lepiej mówić, że one są bardziej bystre. No tak, one są po prostu z doświadczeniem życiowym. To inteligencja gdzieś tam się może przejawiać, ale to dalej jest to spostrzeżenie, które nabyły i doświadczenie, które nabyły w trakcie e, przebywania. Pani profesor, Wodoczanie. fantastycznie się rozmawia, ale tu już mi pokazują, że musimy kończyć Czas. dwa krótkie pytania. A i tak krótka odpowiedź. Co pierwsze, kura czy jajo? Oczywiście jajo. <śmiech> I drugie <śmiech> pytanie, czy po tych małych kurczaczkach, które mhm. tutaj za chwileczkę jeszcze nam tutaj pewnie się odezwą. Tak. czy już widać, one jaka już to jest rasa, bo one są takie śliczne, No Nie, one są niestety mieszańcem, czyli takim mówiłam już A wyglądają wcześniej, tak że samo. będą... No tak, one będą takim... To, to jest taki materiał na e, mięsko, czyli takie nasze kurczaczki brojlerowe, aczkolwiek to są bardzo silne zwierzątka. No i będą sobie żyły nieco dłużej niż te w obiektach zamkniętych z człowiekiem w otoczeniu, no ale... Generalnie, długiego no. życia. I my tak. życzymy mimo wszystko, nawet tej piętnastki. Tak jest. Profesor Monika Łukasiewicz, Mierzejewska Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Trzy Kurczaczki. To byli goście? Dziękuję. Mówię, byli, bo może tam jest chłopak, a może były, tego tak. nie wiemy. Dziękujemy ślicznie czterech pół roku. i życzymy dużo kontaktu ze zwierzętami. A teraz nie może być innej piosenki, no musi być ta. Grzegorz z Ciechowa. pory roku. Reklama. Czas na Lidlową rewolucję cenową.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 Lidl, to się opłaca. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+, odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. I Ladian 40 sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta zając. Zobacz, Stasiu, soku? Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz! E, Jeżuni, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u Ciebie ten sokoli wzrok. Maxilutend3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.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 takiego zamieszania w studiu i w reżyserze to dawno nie było. Ileż osób przeleciało oglądać te piękne kurczaczki. A pani Ewelina na Facebooku umieściła to mój kogut. Ja coś, jedna z najbardziej przytulaśnych kurek, których mam osiem, w tym dwa koguty. Zgadnijcie, gdzie ma głowę. Pani Ewelino, nie da że nie zgadnę gdzie on ma głowę, to w ogóle bym dała sobie głowę uciąć, że to jest zdjęcie jakiegoś małego pieska, a nie, a nie koguta. Naprawdę. No tak to właśnie bywa. Kurczaczki już y, poszły, wracają do swojego domku, ale będą Państwo mogli zobaczyć to wszystko na Facebooku dosłownie już za kilka minut. No a teraz trochę o pogodzie, która dzisiaj najlepsza, to to nie jest, ale nie wszędzie jest tak, na przykład pochmurne jak w Warszawie. Dzisiaj trochę więcej słońca na Wybrzeżu, na Pomorzu, Warmia, Mazury, Kujawy, Suwalszczyzna. Trochę też na Mazowszu, ale w Warszawie tego na razie nie widzimy. Tutaj w Warszawie dzisiaj też najwyższa temperatura ma być, 12 stopni, tyleż samo w Białymstoku. Suwałki, Olsztyn, Bydgoszcz, Torun stopni 11, Kielce i Łódź 10 stopni, podobnie w Rzeszowie i w Lublinie, a tak poza tym na południu i na zachodzie kraju to już 8-9 stopni, najniższa temperatura na całym morzem 5-6 i w zakopanym raptem 2. Dzisiaj tam, gdzie chmury może też popadać trochę deszczu, albo trochę deszczu ze śniegiem, albo śnieg nawet wysoko w górach i zresztą jeśli chodzi o góry, to ostrzegamy, w tych rejonach dzisiaj mocniej wieje, w Sudetach nawet dzisiaj może wiać do 110 km na godzinę, to oznacza, że tam mogą być i zawieje, i zamiecie śnieżne, bo śnieg też tam popada. Ciśnienie takie wahające się w południe, czyli już niebawem w stolicy, 1012 hektopaskali. Teraz kierunek Opolszczyzna, a dokładnie Muzeum Wsi Opolskiej. Tam jest pan Bogdan Jasiński. Dzień dobry. Dzień dobry. W Opolu pochmurnie i zdecydowanie chłodno. Zbliża się Wielkanoc, a wraz z nią pojawiają się udekorowane jajka. Na Opolszczyźnie najbardziej popularne są drapane kroszonki. Dawniej do drapania używano brzyte w żyletek, współcześnie specjalnych nożyków skrobaków. Jajka niegdyś farbowano w barwnikach naturalnych, na przykład w łupinach cebuli. Dzisiaj twórcy używają farb do tkanin i tuszów. Na skorupkach dominują wzory roślinne, rzadziej zwierzęce i symbole wielkanocne. Pojawiają się wierszyki. Kogo w sercu mam, temu jajko dam. Jajko czerwone przeznaczone jest dla ukochanego, zielone dla chłopców, żółte, niegotowane, za niechcianego zalotnika. Jajka święcimy, zjadamy, w formie zabawy tłuczemy i kulamy. Muzeum wsi od 35 lat organizowany jest jeden z największych konkursów kroszonkarskich. W bieżącym roku wzięły w nim udział 272 osoby. Przepięknie ozdobione jajka można obejrzeć na wystawie pokonkursowej Drapane kroszonki, zanotowałam sobie. Takie cuda na Opolszczyźnie. To jeszcze krótka informacja, co jutro z pogodą. Jeszcze zimniej, naprawdę, nie żartuję, maks 9 stopni, ale więcej słońca na północy, a na południu jeszcze popada deszcz. Cztery pory roku. Nie da się żyć No proszę, proszę ciągle tutaj kurczaczkowo na, na naszym profilu facebookowym. Pani Sylwia umieściła zdjęcie czarnego koguta, czy to jest kogut to jest, ale całkowicie czarny i to jest rasa Ayamcemani. Nie znałam, Pani Sylwio, dziękuję. Z kolei mamy tutaj także zdjęcie z gospodarstwa agroturystycznego, produkcja jaj w toku i to są właśnie takie kurki, które sobie żyją też na wolności. Pani Krystyna, czekaliśmy na kury, a tu kurczaczki, czekamy teraz na filmik, koniecznie z głosem, oczywiście z głosem kurczaczków, Pani Krystyno, prawda? Będzie, proszę, chwilę nam dać naszemu koledze, on już pracuje nad tym filmikiem, dosłownie niebawem ukaże się rolka właśnie z naszymi przedwielkanocnymi kurczaczkami. No i, drodzy Państwo, tak apeluję, Wiemy, że jak jest możliwość, to kupujmy te zerówki albo jedynki, a nie te trójki. Mówimy oczywiście o znakowaniu jajek. O jajach będzie jutro więcej. Lektury jedynki. A od dziś nowa lektura, thriller Anny Kańtoch, Zima pożegnanych. Czyta Anna Ryźlak, a zaczyna się tak... Pomogę. Młody, lekko usiejący mężczyzna w okularach pociągnął siatkę w swoją stronę, ale Krystyna Lesińska nie zamierzała jej puścić. Poradzę sobie, dziękuję. Siła, z jaką przytrzymywała siatkę, musiała go zaskoczyć. Podobnie zresztą, jak jej stanowczy ton. Zmarszczył brwi, jakby wydarzyło się coś, co nie miało prawa się wydarzyć. Chciałem tylko pomóc, bąknął. Nie potrzebuję pomocy. Nie zamierzała mu tłumaczyć, że wyrywanie zakupów z rąk starszych sąsiadek to kiepski pomysł, jeśli człowiek planuje wykazać się życzliwością. Wychowywanie młodych ludzi nie należało do jej obowiązków. Zresztą ten tutaj wcale nie był taki znowu młody. Bliżej mu chyba było do trzydziestki niż do dwudziestki. Krystyna przypomniała sobie jego nazwisko, zdradzone jej przez sąsiadkę, z którą od czasu do czasu plotkowała przy kawie albo na skwerku, Buchtowa wiedziała o wszystkim, co działo się na ich osiedlu. Kto się sprowadził, kto oczekiwał dziecka, a nawet kto kogo i z kim zdradzał. Miło Schneider, wynajmujący mieszkanie razem z dwiema innymi osobami, student czegoś tam. Krystyna nie pamiętała czego, bo niewiele ją to obchodziło. Zainteresowała ją za to kolejna informacja przekazana szeptem przez Buchtową. Schneider miał zwyczaj zagadywać ludzi – Zwłaszcza ładne dziewczyny, choć nie tylko, i bywał przy tym natrętny. Odwróciła się i powoli zaczęła się wspinać na piętro. Torba z zakupami ciążyła jej w dłoni. Mężczyzna wciąż stał na parterze. Krystyna wyczuwała na plecach jego wzrok. Pani jest tą emerytowaną policjantką, prawda? Odezwał się, gdy dotarła do połowy schodów. Zatrzymała się. Wypchaną siatkę położyła na stopniu, opierając ją o ścianę, tak by nie wysypały się z niej blade, zimowe pomidory. Córka ciągle suszyła jej głowy, by zdrowiej się odżywiała. Tak, jestem tą emerytowaną policjantką. W takim razie może mogłaby mi pani pomóc. Proszę, to ważne. Przyjdę do pani dzisiaj po południu i coś pokażę, dobrze? Krystyna rozważyła na szybko wszystkie za i przeciw. Najder najprawdopodobniej był tak spragniony uwagi, że towarzystwo prawie osiemdziesięcioletniej sąsiadki wydawało mu się lepsze niż żadne. Pewnie będzie ją zanudzał jakimiś błahymi problemami, które nie mają nic wspólnego z pracą w policji. Istniała jednak niewielka szansa, że chciał jej pokazać coś naprawdę interesującego, a ona ostatnio nie miała wiele do roboty. Ploteczki przy kawie, czytanie książek z miejscowej biblioteki, oglądanie seriali i spacery z kikami do Nordic Walkingu. Hmm. Może pan wpaść o czwartej. Otworzył usta, jakby zamierzał negocjować godzinę, widząc jednak minę Krystyny zaraz je zamknął. Dzisiaj o czwartej, zgodził się. Okay. Anna Ryźlak przeczytała pierwszy fragment książki Anny Kańtoch Zima Pożegnanych. Powieść i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Ciąg dalszy jutro u nas w czterech parach roku. Jedynka Polskie Radio. się 12, to oznacza, że będziemy rozwiązywać naszą dzisiejszą zagadkę, która była trudna. Dzisiaj też bardzo wartościowa nagroda, prawie 1900 zł. To jest multi-cooker, cook for me, który potrafi bardzo dużo i w szybkim czasie i bardzo zdrowo, o tak powiem. Kto dzisiaj otrzymuje tę nagrodę? Witam panią Annę z Kicina. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Kicin pod Poznaniem, niedaleko Puszczy Zielonki, tak? Wszystko się zgadza. Dzisiaj była zagadka y, trudna. Najpierw nasi słuchacze celowali, że to enigma albo złamanie szyfrów enigmy. No i to było blisko, blisko, nawet gorąco, gorąco. Dzisiaj była postać ukryta. Kto? Marian Rejewski. Pięknie. Co pani napisała w komentarzu? Napisałam, że to jest nasza duma narodowa, nasza historia i że nie powinniśmy o tym zapominać, bo ja jestem pewna, że w połowie z nas to imię i nazwisko nic nie mówi. Nie wiemy, kto to, a po prostu powinniśmy uczyć, zwłaszcza te młode pokolenia, no, kto tworzył naszą piękną historię bo to, bo to jest tego warte. To prawda. Hasło Enigma, złamanie szyfru Enigma wiele osób kojarzy, ale to, że było ich trzech znakomitych, tak, matematyków i kryptologów, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i właśnie Marian Rejewski, który tam w pewnym sensie właściwie był, no tak liderem tej grupy. I to bardzo ważne. Też nie wszyscy, myślą jak mówimy o Enigmie, to myślę, że to druga wojna światowa, tak naprawdę nasi właśnie kryptolodzy pierwszy raz tak. Tak, Enigmy tak. złamali w 1932 roku. Oni zaczęli w 1929, wtedy, gdy byli młodymi studentami, już pracować właśnie w tajnym biurze szyfru Sztabu Głównego Wojska Polskiego. I tak to właśnie było niesamowita postać, urodzony w Bydgoszczy, stąd tak. te wątki Bydgoszczy się pojawiły. Właśnie to eksplozeum mnie też naprowadziło. Właśnie, właśnie tak. Pewna. Cieszę się. Pewna. No i oczywiście Centrum Szyfrów Enigmy w Poznaniu, dlatego Poznania tak, Państwa czekamy. Gdzie zapraszamy? Bardzo dziękuję za dziś, Sława Bienczycka. Do usłyszenia. Jutro przywita Państwa o godzinie dziewiątej. Agnieszka Kunikowska będzie między innymi o jaju.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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski I Ula Kaczyńska Jedynka To jest radio Autopromocja Reklama Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca Już dziś z kuponem Lidl Plus Schab wieprzowy bez kości cena przed obniżką 16,95 Teraz tylko 6,99 za kilogram a tylko w poniedziałek łaciate masło Ekstra pol 200 gramów. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl+. Plus. Lidl, to się opłaca. Aniu, boli mnie gardło.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 To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.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 Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert Menopauza. Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce.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 Radio Kierowców. Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na początek Wielkopolska i Ekspresowa Piątka na odcinku między węzłami Lipno i Święciechowa w pobliżu Targowiska. Tuż po, za węzłem Lipno doszło do awarii samochodu ciężarowego. Mamy tutaj informacje o zwężeniu w kierunku Wrocławia, ale także informacje o służb, że dobiegają końca utrudnienia w tym miejscu. Dobre informacje także z województwa kujawsko-pomorskiego z drogi krajowej numer 67. Na trasie Lipno-Włocławek w pobliżu Bogucina po zderzeniu trzech samochodów osobowych, w skutek którego ranna została jedna osoba odblokowana przejazd już całkowicie. Wcześniej droga była całkowicie zamknięta na 19 km. Później mieliśmy ruch naprzemienny i teraz dobra informacja potwierdzona właśnie przez służby także, że trasa jest już odblokowana w obu kierunkach. Nadal niestety kilkukilometrowy zator jest na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą S6 w Rusocinie. To jest oczywiście niedaleko Trójmiasta, a ten korek jest w stronę południową, czyli jadąc w kierunku Łodzi i Warszawy. Cały czas także zakorkowany jest wjazd do Warszawy przez Łomianki. I krajową siódemką. Tutaj ta sytuacja utrzymuje się od rana i niestety na razie nie wygląda na to, by miała się poprawiać. Korek jest także w drugą stronę. W zasadzie to jest takie długie spowolnienie na wysokości Młocin. Spowolnienia utrzymują się także na A4 niedaleko Krakowa, zwłaszcza w kierunku Katowic. Od okolic zjazdu na Zakopiankę, czyli przy węźle Kraków Południe do węzła Kraków Tyniec. 22 513 11 11 to numer do radia kierowców. A to jest ten moment, gdy zbliża się południa, a to oznacza, że już teraz nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i tradycyjnie.